przydatnym. E, krok piąty nie tylko... Nie wiem, czy się przedstawiłem. Ja mam na imię Jacek, jestem alkoholikiem. Krok piąty nie tylko. zaczyna od tego kroku pierwszego, który, który mówi o bezsilności, który mówi o, o poddaniu się, też mówi o dla mnie osobiście w tej chwili o podjęciu jakiejś tam decyzji, tak jakiejś konkretnej decyzji o zaprzestaniu picia. Nie? No, ja z tą decyzją miałem mm, z podjęciem tej decyzji, problem przez wiele lat. E, może nie będę tutaj o tym bo opowiadał w szczegółach, tylko powiem, jak ta decyzja, jak, jak ja tę decyzję po, podjąłem. Podjąłem ją, zostałem do tej decyzji zmuszony, tak, już dopadły mnie e, konsekwencje picia, te wszystkie rzeczy, które, które się w moim życiu zaczęły dziać, czyli straciłem pracę, zostałem człowiekiem bezrobotnym, e, przez wiele lat czułem się dumny z tej wartości, jaką była dla mnie praca zawodowa, bo to, to była dla mnie wartość. Straciłem to wszystko, pomimo właśnie wszystkich ostrzeżeń, takich sygnałów ostrzegawczych. To akurat od no, mojego wspólnika no, no jakby nie, nie traktowałem. Znaczy tak już obsesja picienną no, zawodnęła, że było mi wszystko jedno. Wydawało mi się, że to wszystko jeszcze kontroluję. W końcu tą pracę straciłem. No i mało się też nie otarłem o bezdomność, bo już byłem. Na wylocie, na wylocie z domu już pomału zaczęły się konflikty z prawem i tak dalej. Tutaj tutaj no, zacząłem się, zacząłem się tego wszystkiego bać. Już nie potrafiłem tego wszystkiego kontrolować, bo już zacząłem lądować na dołku coraz częściej, coraz częściej gdzieś mi tam policja, sanitariusze znajdowali pijanego, gdzieś tutaj w mojej okolicy, Rumia, Reda, Weichrowo, te wszystkie tak zwane małe Trójmiasto Kaszubskie, także tutaj to już się wszystko zaczęło dziać. Nie? Ale tak naprawdę to pojawił się strach, lęk, że zostanę tym pieprzonym alkoholikiem, bezrobotnym, bezdomnym i wtedy co ze mną będzie, nie? jak ja się tu pokażę. Moja mama chciała mnie do szpitala psychiatrycznego zamknąć, już po prostu moi bliscy nie wiedzieli, co ze mną zrobić. Nie? Ja tak w zasadzie też sam już nie wiedziałem ale takiego typowego, takiej typowej chęci zaprzestania picia jeszcze na no tamten czas we mnie nie było. Zostałem na dwa tygodnie zamknięty w domu pod klucz na taki domowy detoks. No nie był, nie był to fajny okres, to cierpienie fizyczne, ten ból, ten strach, kurczę, taka, taka pustka w zasadzie, która spowodowała, że, że, że, że no... Naprawdę nie wiedziałem, nie wiedziałem, co to będzie, jak to będzie, aczkolwiek pojawiło się takie światełko, światełko w tunelu, bo po kilku dniach, w zasadzie 3-4 dni. Po prostu zacząłem się czuć lepiej. Nie? To to już mi też zaczęło przypominać wcześniejsze te moje próby zaprzestania picia, jak, jak ja to mm, dobrze się czułem po prostu fizycznie, bez, bez tego ciągłego picia, bo ostatnie półtora roku mojego picia to był, to był po prostu ciąg, jeden wielki ciąg. I tutaj tutaj, to już takie światełko w tunelu. Na tamten czas, tu gdzieś w mojej okolicy nie było innego, jakby moi bliscy nie znaleźli innego rozwiązania, jak tylko terapia. Tak? Tam je po raz kolejny skierowali, to był rok 2010, już wcześniej gdzieś tam otarłem się o tę terapię dwa lata wcześniej, ale, ale tutaj tu po raz kolejny moi bliscy wybrali dla mnie taką drogę. Oni to wybrali, to nie był mój wybór. Zacząłem tam jeździć, tam dowiedziałem się mnóstwo, bo się terapeutyzowałem przez dwa lata, to była terapia dochodząca, mnóstwo dowiedziałem się na temat alkoholizmu, choroby, czyli taka typowo wiedza, no wiedza, po prostu wiedza. Ale tam też podjąłem tak naprawdę ja osobiście decyzję, że już nie chcę pić, taki wpływ na to miała praca, gdzie tam miałem opisać swoje role życiowe jako mąż, jako ojciec i tak dalej, i tak dalej, tutaj zobaczyłem, że ile tak naprawdę syfu narobiłem, nie? Czyli tak naprawdę dzisiaj z perspektywy czasu, no podjęcie tej decyzji w sumie niewiele mnie kosztowało, tak naprawdę wysiłku, nie? Bo Owszem, te dwa, trzy tygodnie cierpienia fizycznego, sporo lęku, sporo takich obaw, sporo rozterek, to jest jedno. Ale kiedy ten ból fizyczny minął, kiedy taka ta, te, te, te fizyczne aspekty minęło, tak naprawdę ta jedna, jedyna praca mi wystarczyła, żeby, żeby tą decyzję podjąć. Nie? No, nastąpił ten czas. Czyli z mojej strony naprawdę nie było tego wysiłku tak na tak. Tak naprawdę tego dużo, nie? Tak ja dzisiaj to postrzegam. Nie wiem, no, no wtedy wydawało mi się to ogrom wysiłku, nie? I tak naprawdę, powiem trochę wybiegnę, tak naprawdę m, tak jest z całym programem, nie? Okej, okay, no chodziłem, chodziłem, e, troszeczkę się nauczyłem, jak się zachowywać, czyli to, co gdzieś tam e, terapeuci sugerowali, unikać, unikać, kurczę, dbać o siebie, ty jesteś najważniejszy i tak dalej, i tak dalej. To się wszystko przekładało tak naprawdę też na cierpienie moich najbliższych, nie? Pamiętam też, że chciałem wyrzucić z domu, że mi gdzieś tam piwko otwierał sobie w domu, już, już też wyleciał na półpiętro mało. zaczęły się z... ja Pracę znalazłem po trzech miesiącach, ale strasznie w tej pracy byłem agresywny, taki arogancki, wszystkiego w zasadzie się bałem, to też dopiero dostrzeg dostrzegłem po czasie. E, i, I tyle, nie? Tutaj do, do wspólnoty trafiłem tak naprawdę nie dlatego, że chciało mi się pić, tylko po prostu e, bałem się, że do tego picia wrócę, nie? Tutaj już pomału zaczynało mi brakować sił, o czym mówi Wielka Księga, już zaczęło mi po prostu brakować sił, żeby tą abstynencję, żeby tą trzeją już utrzymać. I też pojawia mi się tutaj takie określenie z Wielkiej Księgi, że zaprzestanie picia to, to jest tak, nie, nie cytuję tego dosłownie, to jest pikuś, nie? Tak naprawdę. Ta cała praca, moja praca polega na utrzymaniu tej trzeźwości, tego, tego zdrowego rozsądku, tego zdrowego trybu życia. Tutaj, tu jest taki mój cel. Czyli już zaczynając, tu już powiem troszeczkę teraz o programie, o tym kroku, jak ja to pojmuję, o no, pracy ze sponsorem, czyli tak naprawdę... Tej, tej takiej odnowie, um, odnowie duchowej, pracy duchowej, tu jest, tu jest, ten, tu jest ten cel, nie? tutaj ta trzeźwość, to, tu jest mi potrzebna ta siła i tą siłę znalazłem, też całkiem nieświadomie. Na początku w grupie terapeutycznej z Bogiem byłem jeszcze poprztykany, później to była grupa, wspólnota, Wybrałem na początku tą trudniejszą drogę, czyli chodziłem tylko na mitingi, tam się siedziałem problemami, radościami tak naprawdę uciekałem gdzieś od życia codziennego do wspólnoty. Tam mi było dobrze, ale ze mną nie było dobrze tak do końca mojej rodzinie, moim współpracownikom, gdzieś się tylko kręciłem w tym trójkącie, praca zawodowa, dom, rodzina. Mm -hmm. I zacząłem się bać znowu, pojawił się lęk, że wrócę do picia. Nie? Moi przyjaciele dziś, ówcześni przyjaciele mówili na wspólnocie, chodź na mitingi, będzie ok. Kolejne hasło było takie przychodź, a ta choroba tak ma, że za picie, wpisane jest tą chorobę i tak dalej, i tak dalej. I widziałem, że oni zapijali, nie? Ja się tego zacząłem bać. A do tego picia nadal nie chciałem wrócić, nie? Ale po raz kolejny wracam do tematu, zaczynało mi brakować siły, żeby to wszystko utrzymać. Czyli znowu reagowałem taką agresją, strasznie byłem narwisty, narowisty, taki agresywny. Na szczęście ja w tym, w tym cierpiętnictwie, takim właśnie tym, typowym, objawem, typa, typowym objawem nieleczonego alkoholizmu, <grywka> E, o czym też piszę w rozdziale do czynu, jest napisane w rozdziale do czynu, i, i tutaj, tutaj e, dopiero po jakimś czasie zacząłem spotykać we wspólnocie tutaj ludzi na mitingach, którzy, którzy no, zachowywali się troszeczkę inaczej niż ludzie na przykład z mojej grupy macierzystej. E. Ja w tym siedziałem, w tym nieleczonym alkoholizmie no ponad trzy lata. Ponad trzy lata skończyłem terapię, już chodziłem na mityngi, zacząłem w tej wspólnocie służyć na grupie, nawet, zaczą, nawet już się otarłem o służbę w intergrupie, ale, ale nie było to nic związanego ze zdrowieniem, e, tak, tak jak ja to teraz rozumiem. Zacząłem spotykać tych ludzi, e, którzy, którzy ten program stosowali, którzy, którzy go wprowadzali w życie, opowiadali o naprawianiu relacji. Ja coś tam gdzieś słyszałem na terapii, ja nie mówię, że tego terapeuci nie mówili, ja po prostu na tamten czas e, swojego uczestnictwa w terapii ja po prostu chyba raczej na pewno tego nie słyszałem. Dzisiaj mam kontakt z tymi ośrodkami, gdzie bywałem, z tymi traktami. i wiem, że to na pewno wyglądało inaczej. Na pewno było przekazywane inaczej niż ja słyszałem. Po prostu tak się stało. No i cóż, na tamten czas spotkałem swojego sponsora, którego widziałem tą przemianę w przeciągu kilku miesięcy, a, a ja no mówię, jak już wspomniałem, wcześniej, siedziałem w tym 3,5 roku w tym swoim czerpieńnictwie. I tak naprawdę. On znalazł mnie, poprosiłem go o pomoc i, i zaczęliśmy tą pracę. Nie? Krok, krok pierwszy, krok pierwszy, no bardzo, bardzo jakby byłem do tego przygotowany, że jestem bezsilny wobec alkoholu, gorzej miałem z tą drugą częścią, z tym niekierowaniem. Ja nie? tutaj cały czas stwierdziłem, że ja potrafię, że ja to kontroluję aczkolwiek też poprzez pryzmat wszystkich tekstów, które razem przeczytaliśmy Wielką Księgę, no doszedłem do wniosku, że jednak nie, że jednak coś mnie kurczę na tym świecie trzyma i to nie jestem ja sam, nie, że coś mi to, to życie uratowało i to nie jestem ja sam. to I to też nie była wspólnota, nie? bo jeszcze wtedy na tamten czas wspólnoty nie znałem, czyli jak ja mogłem swoją siłę wyższą określać, że to jest wspólnota. No po prostu był to, było to coś innego. Dzisiaj nazywam tą siłę Bogiem. I do tego dotarłem jakby na poziomie już na etapie kroku dr pierwszego, drugiego, tak, czyli już krok drugi poszedł mi bardzo łatwo, bo uwierzyłem, że jest siła, która jest w stanie przywrócić mi to zdrowie, ten zdrowy rozsądek. E, powierzenie się, no do tej pory mam czasami problem, e, do tej pory czasami się kłócę ze swoją siłą wyższą, czasami robię po swojemu, bardzo, bardzo mi jest ten bliski tekst e, z Wielkiej Księgi ze strony 60-62 o reżyserowaniu, jak ja to uwielbiam, być reżyserem. Mm. I tyle, tak, i tyle. No, bałem się właśnie. I teraz powiem o tym, że jak to strasznie wyglądało z tamtej perspektywy, tego kroku czwartego, piątego, że kurczę, taki ogrom pracy i tak dalej, i tak dalej. No, tak naprawdę bez, no, krok piąty, wszystkie kroki są, no, po kolei żeby każdy kolejny, że tak powiem, zacząć poznawać, móc zrobić, móc postawić, no musiałem postawić te wcześniejsze, także tutaj uważam, że i krok czwarty, i krok piąty, bo dla mnie one są bardzo połączone, nie byłbym w stanie postawić bez opieki. Bez opieki sponsora, bez opieki drugiego człowieka, drugiego alkoholika, przede wszystkim bez opieki siły większej, siły wyższej, nie tutaj Boga bez tej codziennej modlitwy, bez tego na tamten czas ówczesnego rozmyślania o tym wszystkim, bez tego wsparcia i duchowego, i takiego fizycznego codziennej rozmowy z drugim człowiekiem. Do tego, do tego, do tego był mi potrzebny, jest mi do tej pory potrzebny drugi człowiek i ja po prostu nie dałbym rady, nie? Dzięki, dzięki Wam, dzięki Wspólnocie anonimowych Alkoholików ja ten krok czwarty mogłem napisać systematycznie, nie pławiłem się w tym nie wiadomo ile czasu, dostałem na tamten czas trzy tygodnie na napisanie tego kroku i dzięki Bogu po prostu te rozdrapane rany mnie nie bolały przez rok czy przez półtora, tak naprawdę przecież dzięki tym rozdrapanym ranom też na terapii ja przez trzy i pół roku zafundowałem sobie to cierpienie. Bardzo, bardzo pomocne było dla mnie to, co usłyszałem od sponsora, że to, co też jest napisane w Wielkiej Księdze, on mi umożliwił wybór człowieka, z którym będę mógł postawić krok piąty. Nie? Oczywiście powiedział, że łatwiej będzie nam się współpracowało, jest czym ja to dzisiaj też swoim podopiecznym przekazuję, jeżeli zrobimy to razem. Jeżeli... Ale też powiedział, i to też jest bardzo dla mnie ważne, jeżeli mam takie tajemnice, które mogłyby jego obciążać, a no tutaj są oczywiście kontrowersje we wspólnocie na ten temat, ja tak usłyszałem, bardzo się z tym identyfikuję, że są takie rzeczy, którymi no, nie powinienem obarczać drugiego człowieka, jeżeli chodzi tu o sprawy takie, no po prostu karne, bardzo silne. No to to, to są od tego ludzie, którzy są zobowiązani, żeby zachować tajemnicę służbową. Są psycholodzy, są księża, są no, lekarz, to też psychol znaczy psycholog to też lekarz, tak. Ale tu w tym kierunku mogę się udać, i o tym też jest w Wielkiej Księdze, że po prostu można, można skorzystać z takich zaufanych osób. Ale mi osobiście to nie, nie było potrzebne, na szczęście takich ciężkich przestępstw nie popełniłem, żebym mógł się tutaj przed kimś uczyć. I tak naprawdę ten krok piąty dla mnie to jest jedyny krok, gdzie muszę, musiałem zmierzyć się ze swoją naprawdę stuprocentową uczciwością, tak na 100% na maksa, nie? To, co wpiszę w rozdziale do czynów, jest napisane, że no, jeżeli coś bym spróbował, takie są ostrzeżenia dla mnie, tak? Jeżeli bym nie dokończył tego porządkowania, jeżeli coś bym spróbował ukryć, to ten mój powrót do picia jest e, bardzo możliwy. Nie? Ja, ja czytając to ze sponsorem, potem sam, no, no bardzo, może nie tyle, co się tego wystraszyłem, ale bardzo... ...do mnie dotarło. Ja też czułem, że te trupy z szafy pomału zaczynają e, gdzieś tam wypadać, złazić, i, i, bo to już, mówię, trwało 3,5 roku to moje zaprzestanie picia i po prostu się tego zacząłem bać. Nie? To tak naprawdę wyszło mi w kroku w czwartym i piątym. Właśnie ta, ta powszechna uraza do wszystkiego, do wszystkich. Pomylenie, pomylenie instytucji z Bogiem, tutaj mówię instytucji kościelnych, to wszystko, to wszystko jakby była taka istota. Bardzo mocno, bardzo mocno też e, poczułem te swoje zaburzenia seksualności w sensie takim, no moje takie nienormalne zachowania. E, korzystanie z, z pornografii, korzystanie z samogwałtu i, i to wszystko, traktowanie przedmiotowe kobiet, to wszystko jak zacząłem pisać, to mówię, kurczę, aż mi się normalnie e, zimne poty wystąpiły na, na twarz, bo kurde bo, bo, nie wiedziałem, nigdy, nigdy przez ten pryzmat na, na siebie nie spojrzałem. Cóż jeszcze? Cóż jeszcze na temat tych wszystkich rzeczy? No właśnie, istota, istota, istota tych moich błędów. Nie? Tutaj też mi pokazało to, że właśnie jak ja często prowadziłem podwójną grę, nie? To, to dokładnie jest opisane w Wielkiej Księdze, Podwójne życie, gdzie, gdzie na zewnątrz byłem takim człowiekiem, starałem się takim człowiekiem być wow, takim kurczę przyjemniaczkiem i tak dalej, a tak naprawdę moje postępowanie było podszyte, no podszyte własnym interesem, tak, Jak ja gdzieś, nie, no właśnie, to co powiedziałem na temat kobiet, e, to nie tylko traktowanie ludzi przedmiotowo, traktowanie ludzi bardzo interesownie, i nie mogłem sobie z tym poradzić, tak, nie mogłem sobie z tym poradzić. To też wynikało oczywiście z mojego, z mojego lęku, z braku, z braku pokory, z nieuczciwości i dopiero, dopiero jak tutaj zacząłem stawiać te kroki, to zobaczyłem, że jakby odwrócenie tego wszystkiego, czyli pójście w uczciwość, pójście w pokorę, troszeczkę więcej odwagi dzięki kontaktowi z Bogiem spowodowało, że że zacząłem, zacząłem się przechylać. Czyli to, to, to co też jest e, bardzo mi bliskie. Musiało nastąpić ta moja musiała nastąpić ta zmiana mojego myślenia. E, I okazało się, że też ten strach miał wielkie oczy. Nie? Ten strach miał wielkie oczy. Bardzo, bardzo bałem się tej oceny drugiego człowieka, alkoholika. Tak naprawdę dzisiaj się z tego śmieję. E, czytając e, krok piąty sponsorowi. Naprawdę. Może tak nie było, ale miałem czasami takie wrażenie, że sponsorowi się tam oczko przymyka, nie? Że, że tak nie do końca słucha, ale suma sumarum na końcu bardzo, bardzo trafne wnioski usłyszałem na swój temat. A dlaczego? Bo dzisiaj, dzisiaj to już wiem, bo, bo dokładnie mam tak samo. Dokładnie dzisiaj siedzę często z drugiej strony tej powiedzmy w cudzysłowie barykady i dokładnie mam tak samo. Naprawdę wielu... Wielu rzeczy, które słyszę w ramach piątego Kroku, no po prostu nie pamiętam tych szczegółów, tak, których się bałem, ten wstyd wszystko powodował. E, bardzo do mnie trafia też um, ten opis nieleczonego alkoholizmu, nie? że kiedy, kiedy nie zrobię tego... Aha, jeszcze jest coś takiego... Um... Na stronie 261 bodajże, na pewno na stronie 261, że kiedy ten krok zrobię, czyli zrobię tą inwenturę, no to nie mogę na tym poprzestać, nie? że jak odłożę sobie tą inwenturę na półeczkę, to najprawdopodobniej też wrócę do picia, czyli tutaj jest, na tym kroku się świat nie kończy, czyli nie mogę niczego zataić, nie mogę niczego zamieść pod dywan, ale też nie mogę tej inwentury sobie odłożyć, nie? Że, że, że zrobiłem, już jestem fajny i tak dalej. Oczywiście, w przypadku ludzi zdrowych, gdybym był zdrowym człowiekiem, to prawdopodobnie by się dało. Ale już wielokrotnie te doświadczenia innych i moje udowodniły mi, że jestem, jestem po prostu chronicznym alkoholikiem, prawdziwym alkoholikiem, i tutaj, tutaj jedynym ratunkiem dla mnie jest. Ciągłe to stosowanie 12 kroków jakby w pełnym, w pełnym wachlarzu, nie wybiórczo, tylko tak naprawdę w pełnym wachlarzu. I ten opis nieleczonego alkoholizmu, nie? to życie, kiedy tego nie robię, kiedy przestaję to robić albo kiedy wcześniej tego nie robiłem, no właśnie, myślę o sobie z odrazą myślę o tych wydarzeniach, które ledwo pamiętam. Ja już w tej chwili na szczęście takich wydarzeń nie mam. Ja już całkiem niedawno postawiłem jeszcze raz krok piąty, jeszcze raz podszedłem do programu, właśnie żeby się tutaj zweryfikować. Gdzieś pojawił się u mnie jakiś niepokój, czy na pewno niczego nie ominąłem. Okazało się, że chodzi o krok czwarty, i piąty. Nie ominąłem z przeszłości, ale okres, kiedy stosowałem ten program, okazało się, że popełniłem kilka błędów po drodze, a tymi błędami to było właśnie takie niezbyt uczciwe stosowanie kroku 10 10-11, czyli natychmiastowego obrachunku moralnego. Nie omawiałem tego z drugim alkoholikiem. I pewne rzeczy mi się tam nawarstwiły, pewne rzeczy, pewne urazy zaczęły narastać do tego stopnia, że ten niepokój się pojawił. To już kiedy drugi raz usiadłem z alkoholikiem do programu, okazało się, że no tam dwa, trzy lata były takich, powiedzmy, zaległości, czyli takich można powiedzieć popełnionych jak zaniechania. E, no właśnie, i tutaj, i tutaj gdzieś czytając, podopiecznym, ten tekst odnośnie tego nieloczonego alkoholizmu u mnie się pojawił ten niepokój. Zacząłem drżeć, może nie tak dosłownie, ale gdzieś tam w środku się pojawił ten e, niepokój i nie chciałem żyć w ciągłym strachu i napięciu. I nie chciałem do tego picia wrócić, tak naprawdę. Czyli można powiedzieć, w jakimś tam stopniu tą inwenturę odłożyłem. Nie, nie w stu procentach, nie tak wyraziście, ale tak naprawdę ten niepokój się pojawił. I na koniec i na koniec e, co mnie urzeka to Ech... obietnice piątego kroku. Też bardzo, bardzo fajne, bardzo mi się podobają, bardzo do mnie trafiają, bo to poczułem rok temu, kiedy po raz kolejny postawiłem ten krok piąty, a tego pierwszego, piątego kroku tych obietnic po prostu nie pamiętam. Nie pamiętam już jak to było, nie? I też ten fragment, kiedy już nie ukrywając niczego, zrobimy ten krok, jesteśmy zachwyceni, możemy, możemy spojrzeć światło prosto w oczy, możemy przebywać sami w całkowitym spokoju, i swobodzie. Opuszczają nas lęki, zaczynamy odczuwać bliskość naszego Stwórcy. Być może wcześniej mieliśmy już takie przekonanie duchowe, ale teraz zaczynamy przeżywać doświadczenie, duchowe doświadczenie. No i ja to czuję, ja to czuję, teraz tak na świeżo mówiąc, poczułem to, bardzo bardzo mi to pomaga, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że parę lat temu, jak po raz pierwszy stawiałem te kroki, też to miałem. Przestałem się bać, jak ja to mówię, przestałem na widok starych znajomych, osób, które skrzywdziłem. Przestały mi się buty rozwiązywać, ponieważ no, przestałem ich się bać. Nie? Byłem gotowy ponieść konsekwencje, to już zaczęła rodzić się ta gotowość, żeby ponieść konsekwencje tych moich czynów, a nie od tego uciekać, nie? tylko po prostu zmierzyć się z tym, spróbować naprawić, spróbować poprosić tę osobę o wybaczenie, żeby, żeby po prostu już się nie bać, żeby zacząć e, normalnie żyć. To, to już się stało na etapie u mnie na etapie właśnie kroku piątego, oczywiście pojawiło się jeszcze troszeczkę lęku później w przypadku kroku ósmego, dziewiątego, bo to już było takie naprawdę konkretne działanie, jak to mówię zawsze wyjście na zewnątrz, ale, ale dzięki temu, temu, temu wytchnieniu, którego doznałem podczas realizacji tych wcześniejszych kroków, podczas coraz lepszemu kontaktowi z Bogiem, ze swoją siłą wyższą, no, no, na pewno było zdecydowanie lepiej, bo, bo czułem, że, że już nie jestem sam, że nie muszę, nie muszę się mierzyć tym sam, a moja samotna walka zawsze kończyła się po prostu porażką. Dziękuję wam bardzo.